Witam Panią Desenę, witam Panią Skarbnik. Witam nasze Panie, witam Panie i Panów Radnych. Jak Państwo dostali materiały na, na wniosek burmistrza podsłuchana została w dzisiejsza sesja. Na podstawie miejsc obecności stwierdzam kworum prawa mocno dzisiejszych obrad. Otwieram 77. sesję Rady Miejskiej w Kowarach. Dnia 21 listopada 2014 roku. Przeczytam porządek obrad. Punkt pierwszy: otwarcie sesji. Punkt drugi: przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2014 rok. Punkt czwarty: zamknięcie sesji. Kto z Państwa obrad jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. ponieważ nie było możliwości praktycznie aby się to było posiedzenie komisji ja tylko krótką informację dostałem od do pana burmistrza że między innymi chodzi to chyba pani skarbnik na powie jakiś związek na ten, to nasze dzisiejsze jeszcze tak powiem, pojedyncze spotkanie z monitoringiem ale ja nie wiem czy to i było aż tak konieczne, żebyśmy się dzisiaj spotkali. Właśnie na ja, pana burmistrza bardzo proszę, panie Skal. Thank mm -hmm. Proszę się a propos tego monitoringu. Pani pytam, czy policja też będzie miała podgląd do tego monitoringu, czy nie? Y -y, nie. przyjadą jest z Karpacia lub z, lub z, z tego z jednej góry. Druga, drugie pytanie mam dotyczy do sprawy. Jeden nas będzie kosztowała powiedzmy obsługa przez tych panów firmy ochroniarskiej, bo nie sądzę, to jest pani mówi o założeniu i zamontowaniu, a to się łączy z jakąś umową na ileś tam powiedzmy okres i co roku będziemy musieli to płacić i to wynosi taka oczywiście. Tysiąc Dziękuję. Ja mam jeszcze tylko zapytanie odnośnie tej kwoty, bo te tysiąc złotych netto, to, to yy, mówiła Pani, że to jest obsługa plus jakaś gwarancja, a czy w tych 1000 złotych to z od razu to się interwencje są? Tak, tak, Bez względu na to mamy jakaś ilość tych interwencji, czy jak to jest? No, tak. Znaczy, no, okej. Okay. Czyli wszystkie zdarzenia, które się będą wydarzać, to one będą obsługiwane przez tą firmę? A w, inaczej, a ten monitoring jeszcze jest w porozumieniu z Policją, czy to bardziej jest po prostu porozumienie z firmą? tylko czy Policja jakąś opinię wydała do tego monitoringu? No bo jednak Policja też chyba coś powinna mieć do powiedzenia przy budowie tego domu. czy to jest takie na Bo tutaj, Pani, ja to powiedzmy jeszcze słowo, bo wątpliwości bo myślałem, że jeden z podglądów tutaj będzie miał pociadał od żołnych, który pewnie służbę 24 godziny na nam No i mówi Pani, dojazd no powiedzmy człowieka. Skarpacza czy z Jednej Góry, w okresie letnim to jest parę minut, ale myśleliśmy o troszeczkę dłużej. Reakcja polskiej Policji, jeśli ty to byłaby szybsza. Przynajmniej współdziałanie tych dwóch instytucji byłoby wskazane. No, jeżeli będą kogoś, powiedzmy, okładać jakieś przyrządy po głowie, to przyjedzie z Jednej Góry albo z bo na pewno go przyjedziemy zrobić tak naprawdę oględziny miejsca zdarzenia albo osoby. Dziękuję. Proszę panikę. Agata, ja, ja chciałam wiedzieć, z jakiego dokładnie działa Gospodarka Komunalna i Środowiska przesługiwanymi z paragrafami i daty zadał kwotę to, to, pięćdziesiąt. To dokładnie, jest tego musimy o Tak, nie wiem dlaczego to tak jest za 5-12. Tak czy to po prostu nie mogło być w, w trybie normalnym, który którym się znajdzie pierwsza, szesna, w tam dwóch tygodni. Dlaczego to musi być koniecznie dzisiaj? To przesunięcie, czy to przesunięcie musi nastąpić w dniu, że tak powiem, dzisiejszym, czy może nastąpić równie dobrze w dniu 12 grudnia proszę? To, że takie polskie stare jest przysłowie, że co, co nagle to podjadłe I mnie to bardzo zdziwiło. Ja otrzymę telefon pana Burmistrza o odnośnie złamania tej sesji. E, bo no nie wiem, czy, czy nikt o tym nie wiedział 10 dni temu, 15 dni temu. Dlatego moje pytanie. Nie wiem, może Krzysiu, prosiłeś o głos. Ja chciałbym zapytać o zakres tych interwencji. Bo w jakich sytuacjach ewentualnie tak główna interweniował bo to jest dosyć interesujące. Nie jestem z nami tak 5 minut przerwy w celu konsultacji się z komendantem miejskim policjantem. Proszę o przygotowanie mojego wniosku. Kto z Państwa za nami? Odbywa się 50 minutowa przerwa. Proszę o głosowanie. państwa z Panów pan pytania jeszcze Bardzo proszę. Nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2014 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co, co następuje. Treść uchwały została zawarta w paragrafie pierwszym drugim i trzecim. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałkowa. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pani i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o zagłosowanie. 5 osób. Dziękuję. Kto jest przeciw? Thank you.